Witam serdecznie w 19 odcinku podcastu TravelCast Dalej kontynuuję, miele w nieskończoność wyprawy do Gruzji, która była w maju To już listopad, w sumie końcówka, a ja ciągle tkwię gdzieś w maju W połowie maja, kiedy to zwiedzaliśmy właśnie Gruzję W poprzednim odcinku zjechaliśmy z Kaukazu Udało nam się Wczesną, poranną porą wyruszyć Marszutką w dół z powrotem do Tbilisi, drogą wojenną i tam też po dojechaniu do Tbilisi czym prędzej wsiedliśmy w kolejną marszutkę po zjedzeniu jakiegoś pysznego obiadu. Pamiętam, że był pyszny, tylko zapomniałem nazwy co to było, ale było pyszne. To był tak zwany gruziński kebab. Naprawdę rewelacja, był tak świetnie doprawiony. Kebab gruziński polega na tym, że jest to pita. Taki... tak Nie, nawet nie, to nie jest pita. Tak więc kebab gruziński jest... E, z reguły z kurczaka. Bądź z baraniny. Oni na to mówią kebabi. E, zawijany jest w taką fajną... Bułkę. Nie jest to bułka. Zapomniałem nazwę tego cuda. To jest taki placek. Bardzo cienki. E, zawijany w to jest tak w specyficzny sposób składany i zwijany w całość i jest to lekko zapiekane na jakiejś takiej grillownicy czy czymś podobnym. Naprawdę pyszne, pyszne. Zjedliśmy aż po dwa. Po pierwsze są cholernie tanie na głównym dworcu, po drugie takie pyszne. Plan kolejny, na kolejny dzień to było zwiedzanie zwiedzanie mszkety. To jest taka, takie miasto na satel satelita satelita Tbilisi Aby tam dojechać oczywiście trzeba wziąć marszutkę, jest to jakieś 16 km czy 20 od centrum mszketa jest to miasto, które było kiedyś pierwszą stolicą Gruzji W tej chwili jest to taka mała mieścinka na połączeniu dwóch różnych rzek Dwie rzeki się, się złączają i wpływają potem razem do Tbilisi Generalnie ciężko tam dojechać, bo te rzeki tak y, troszeczkę tworzą zawirowania, więc most jest tylko przez jedną rzekę, przez drugą nie ma, poza tym jest dużo różnych obwodni tam, na stopa się tam nie da dojechać. Gdy tylko wyjechaliśmy. No dojechaliśmy tam, poszliśmy sobie z centrum zwiedzić główną katedrę, która jest w tamtej okolicy głównym punktem programu. To jest katedra, w której dawno, dawno temu nim jeszcze było katedrą i jacyś tam wieśniacy w IV wieku postawili drewniany słup i na tym po powstał cały kościół, no i tego słupa się później nie dało rozburzyć, okazał się jakimś super świętym, nawiedzonym no i dzięki temu można było się leczyć, odrastały kończyny i takie tam różne rzeczy. W każdym razie rynek cały wokół tego, wokół tej katedry jest świetnie odnowiony to, co czytałem w relacjach z 2004 roku, to była to dziura zabita dechami. Nic tam, nic tam się nie działo. Po prostu strach było wyjść na ulicę. Nie było światła, a w tym momencie uliczki świetnie oświetlone. Fasady wszystkich domów wokół centrum zostały odnowione na jeden styl. Ludzie, którzy tam mieszkali, musieli się zgodzić na taką zabudowę. Naprawdę fantastycznie to wyglądało. Dlatego świetnie prosperująca informacja turystyczna no, dziewczynnym goce po angielsku rewelacja dodatkowo dostaliśmy mapę całego rejonu i także tego małego miasteczka no, po prostu cud miód. no i tak sobie idziemy zastanawiając się gdzie by tutaj plecaki rzucić żeby zwiedzić tą katedrę no i zagaduje nas koleś, który nam proponuje nocleg no więc postanawiamy zaryzykować i zobaczyć co to jest gdzie to jest i za ile Okazało się, że chłop chce tylko 20 lari, tak więc cena była bardzo przystępna, więc stwierdziliśmy, że zobaczymy co to za speluna. Okazało się, że, co można zobaczyć na zdjęciach, hotel jest oddalony od murów katedry o jakieś 7 metrów, bo jest kawałek zieleni, jest ulica i jest ten hotel. Także widok z okna mieliśmy prosto na katedrę. Koleś mówił trochę po angielsku, tam trochę po rosyjsku się z nim porozumialiśmy. Ogólnie cały czas się uczył angielskiego, także... Patrycja sobie razem z nim ćwiczyła angielski. Gadali na różne dziwne rzeczy. A ja tam w związku z tym, że technika zawitała do tego hotelu, korzystałem w pełni z dostępu do internetu. A co tam? Jak szaleć, to szaleć. Nic, że na telefonie, ale na telefonie z literką i. A co? Jak już się zadomowiliśmy w hotelu, to poszliśmy zwiedzać całe miasto. Na początek poszliśmy do wspólnej katedry. No, muszę powiedzieć, że całkiem przyjemna, potężna, wielka. Akurat trafiliśmy na taki dzień tygodnia, gdzie było bardzo dużo ludzi. Nie wiem, czy nie była niedziela. Zobaczyliśmy chrzest na gruzińską nutę. Chrzest wyglądał całkowicie inaczej. To znaczy... Dwie dziewczynki, które brały w nim udział, robiły to całkowicie świadomie, bo były tak mniej więcej w wieku komunijnym. Nie wiem dlaczego tak późno w ogóle, z jakiejś z jakich przyczyny coś takiego się tam działo. W każdym razie dziewczynki wchodziły, całe zanurzały się w jakiejś tam chrzcielnicy. W czasie normalnie, gdzie ludzie sobie zwiedzali katedrę, tam w jednej nawie trwał chrzest i dziewczynki wchodziły do wody. Taka ciekawostka. Po zwiedzeniu katedry postanowiliśmy ruszyć na ruiny zamku, które górowały troszeczkę nad y, miasteczkiem. W końcu to była stolica Gruzji, więc może nie powiem miasteczko, ale nie wiem czy tam 10 tysięcy ludzi mieszka. No i na, na wspomniane ruiny, to weszliśmy oczywiście na sam szczyt, żeby zapoznać się z sytuacją jak to wygląda, a że słońce już chyliło się ku zachodowi, to mieliśmy okazję mm, poza zorientowaniem się co robimy jutro oglądać jeszcze zachód słońca nagle ja dobrze pamiętam w każdym razie, na jutro mieliśmy przewidziane dotarcie do kościoła Dżwari, który był po drugiej stronie rzeki, wiedziałem z planu miasta, że jest tam jakiś mostek tylko dla ludzi, ale za mostkiem była autostrada, a za autostradą była wielka góra, na którą trzeba było wejść no i dzięki temu, że weszliśmy na ten zamek, wszystko było dobrze widać i Byliś, mieliśmy możliwość przewidzenia, w pójść na Azymu, na ten zamek. Tak więc z dnia następnego, czym prędzej, ruszyliśmy do miejsca, gdzie dało się znaleźć wspomniany most. Przez ten most przeszliśmy. Udało nam się przebiec przez autostradę, dobrze, że nie są ogrodzone. I ruszyliśmy przez pola. Tutaj miałem taką obawę, bo jak ruszaliśmy, to już widzieliśmy te pole z daleka i były owce. A Dużo się naczytałem na temat tego, że owce są pilnowane przez bardzo złe psy, Kaukazy, no i ciężko się niekiedy prze... idzie przez góry, jakie są owce, a tu nagle stado Kaukazów zaczyna bronić owiec, naprawdę wtedy trzeba zachować zimną krew. Dlatego zaopatrzyliśmy się w międzyczasie w różne gałęzie i witki, do tego, żeby psy ewentualnie przygonić. Na szczęście nic takiego się nie stało. Stado sobie przeszło. Psy też. Byliśmy w takiej odległości, że psy stwierdziły, że już nie stanowimy dla nich zagrożenia. Więc mogliśmy iść dalej przez las. Przez taką drogę polną. Potem ona weszła właśnie w las i pieła się pod górę dosyć takim ciekawym wąwozem. W przewodniku wyczytaliśmy, że jak się idzie przez takie różne dziwne rzeczy, to trzeba uważać na różne żmije i węże. No i tam właśnie jedna nam gdzieś smyrnęła z przednóg jakaś malutka żmijka. Nie było to nic strasznego, ale postanowiliśmy iść robiąc... Robią, robiliśmy dużo hałasu idąc tak, żeby ewentualnie wspomniane zwierzątka uciekały przed nami. Udało nam się w końcu wejść na górę i dotrzeć do kościoła dżwarii. Dlaczego mogę o tym mówię? No, dlatego, że kościół jest jakąś w pewnym sensie ikoną chrześcijaństwa w Gruzji, bo prze... został postawiony w 500, którymś tam roku ten kościół, a dokładnie rzecz biorąc to w 585 roku zaczęli budować ten kościół, ale najważniejsze co, co w tym kościele jest, to, to jest święty krzyż, który został już wtedy na tej górze, nim jeszcze kościół powstał, wbity drewniany, poświęcony krzyż. Już w IV wieku był on postawiony przez świętą Ninę, czy też Nino. To była taka pierwsza przywódczyni chrześcijańska w Gruzji. Także dosyć ważne miejsce. No i sam krzyż stoi sobie do dzisiaj w tym kościele, został obudowany kościołem. że można zobaczyć naprawdę starą rzecz. Co jest na pewno udokumentowane, na pewno jest z, III, z IV wieku, więc no wow, jest trochę stare. Próbowaliśmy w drodze powrotnej y, jakoś y, zgarnąć stopa, bo taka jakaś tam droga dojeżdża, ale niestety nam się nie udało, więc zaczęliśmy tą samą drogą. No i muszę powiedzieć, że miałem y, przygodę, przygodę życia, bo y, takiego wielkiego węża na wolności to jeszcze nie widziałem, który nam, że tak powiem, stanął na drodze. Wiem tylko tyle, że był zielony i uciekał, ale no chwilę stanął na tej drodze, ale no tak z półtora metra długości i no grubo było. Aż normalnie mi tak zmroziło na chwilę. To, tak była to przygoda. No w drodze powrotnej jeszcze widzieliśmy kilka wężów. Co ciekawe te węże były też w rzece, przez którą przechodziliśmy przez most. To, to też trochę dziwne, że też sobie pływają w rzece. Także są wielowymiarowe. No, a jeszcze wracając, troszeczkę inną drogą niż szliśmy na początku, bo z góry widzieliśmy, z tego kościoła widzieliśmy dokładnie, którędy później najlepiej. Poszliśmy inną drogą, okazało się, że to było wysypisko, z góry tego nie było widać. No, ale przechodząc przez wysypisko spotkaliśmy jeszcze żółwia, który sobie radośnie przemieszczał się przez jakąś polną drogę koło wysypiska. O, taka ciekawostka. Nie bardzo wiedzieliśmy co robić, więc generalnie plan był taki, że na ten dzień że wejdziemy do, do, do, dojdziemy do tego kościoła na górce, zabieramy plecaki z hotelu i spadamy z powrotem do Tbilisi, ale jakoś tak nas to miasteczko ujęło, więc poszliśmy do informacji turystycznej i pani w informacji turystycznej powiedziała, że musimy koniecznie dojechać do jednego fantastycznego klasztoru. No, jedyny problem to taki, że je, według niej to był problem, że jest oddalony o 10 km i generalnie nie jeżdżą tam marszutki, więc musimy sobie wziąć taksówkę. No, ale wyznając zasadę autostopu podeszliśmy do tego w myśl tej zasady, że jak jest droga to na pewno będzie jechał samochód, który nas zabierze. Tak więc wyszliśmy na miejsce, w którym droga jechała dokładnie w, ty w ku temu klasztorowi i zaczęliśmy łapać stopa. W związku z tym, że to było 10 km to byliśmy dobrze i myśli, co to 10 km przejechać na stopa, ale okazało się, że w ogóle nie ma tam żadnych Żadnej, żadnej komunikacji takiej innej, że nie wiedzieliśmy, czy tam ludzie mieszkają, czy nie. E, trzy razy przyjechała ta sama ciężarówka, która woziła gruz e, na jakąś budowę obok, więc ona nas za bardzo nie chciała zabrać. No i postanowiliśmy, że w związku z tym, że prawie nic tam nie jeździ, to czekamy do pierwszej godziny, a potem po prostu wracamy, no i nie uda nam się dotrzeć do tego klasztoru. Teraz tutaj mam kartkę i patrzę, jak ten klasztor się nazywał i próbuję to przeczytać. Gwimę tak jest napisane na kartce. Taka kartka, mapa taka z, z informacji turystycznej. No i wiadomo, idea autostopu jest taka, że jak jest droga, to się coś zatrzyma, no i okazało się, że się zatrzyma. Na dwie minuty przed godziną pierwszą, gdzie nasz deadline wyznaczony, że rezygnujemy z tej trasy, zatrzymała się marszutka, marszutka pełna dzieci, z trzema paniami-wychowawczeniami, które jechały właśnie do wspomnianego klasztoru na wycieczkę z dziećmi. Jakież było wielkie nasze uradowanie, kiedy powiedzieli nam, że mogą nas zabrać. I mało tego, że marszutka była przeludniona, tak myślę, o połowę, bo każde dziecko siedziało na podwójnym... Dwoje dzieci siedziało na jednym fotelu. To dodatkowo jeszcze się znalazło dla nas miejsce pełnowymiarowe. Więc niektóre dzieci już siedziały po trzy na jednym siedzeniu, niektóre stały. I stop był świetny. Patrycja mówi, że to był jej najlepszy stop w życiu. Dlaczego, to się dowiecie później, ale już sama taka... wyszła właśnie taka gościnność Gruzinów najpierw tak delikatnie zaczęli rozmowę tam trochę po rosyjsku, trochę po angielsku dzieci postanowiły, że w związku z tym, że jest tak super i mamy zagranicznych turystów, to zrobimy jakąś imprezę no i kierowca włączył Shakirę z utworem tym co promował Mistrzostwa Świata w RPA no i dzieci nam cały, cały utwór odśpiewały razem z Shakirą na naszą cześć chyba w międzyczasie jak jechaliśmy z tymi dziećmi Odkryliśmy, dlaczego nikt tą drogą nie, nie jechał. Tak naprawdę tylko ciężarówka trzy razy i ten bus. Okazało się, że droga za chwilę się już yy, zrobiła szutrowa, już nie ma asfaltu. Przez całe 10 km. Yy, no jedzie się po ciężkich dziurach, po różnych zakrętach, przez jakąś dolinę, przez jakieś góry i dojeżdża się w końcu do wspomnianego klasztoru. Dojeżdża się na parking i jeszcze się idzie chwilę do, pod górkę, żeby dotrzeć do tego Klasztoru. Klasztor jest, rzekłbym, w kotlinie. Po prostu wchodzi się do takiej wielkiej kotliny, która jest otoczona pionowymi ścianami, niczym kamieniołom. kamieniołom. No i klasztor sam w sobie z zewnątrz jest e, żaden, ale jak weszliśmy do środka, to po prostu oni mieliśmy fantastyczne e, freski. Całe historie opowiedziane na, na tych freskach, na suficie, na ścianach, obrazy świętych, po prostu rewelacja. Wszystko idealnie zachowane. Widać, że na takim zadukciu jest o wspomniany klasztor, że żadna wojna przez te wszystkie dziesięciolecia, czy nawet przez te wieki nie dotarła w to miejsce. Po prostu ojczulkowie sobie żyją tutaj w najlepsze... W w całkowitym odcięciu od świata i mało kto, a szczególnie wróg o nich wie naprawdę byliśmy pod wrażeniem jakości tych malowideł na ścianach rewelacja oczywiście po zwiedzeniu, które trwało jakieś 50 czy 60 minut z całą wycieczką, hordą dzieci przy okazji musieliśmy się z nimi obfotografować w różnych dziwnych miejscach musieliśmy pozować z nimi, każde dziecko chciało mieć za osobne zdjęcie, czuliśmy się jak takie, takie małki w zoo. Postanowiliśmy, znaczy zapytaliśmy się, czy nas zabiorą z powrotem. No, to było dla nich oczywiste, że tak się właśnie stanie. Dodatkowo, w związku z tym, że to była taka wycieczka szkolna, był przewidziany piknik w lesie, no i jak już jechaliśmy powrotną drogę, to zatrzymaliśmy się na, na, na piknik w lesie i Odbyła się taka gruzińska biesiada. Horda dzieci. Trz, Trzy mamy z nauczycielką. I do tego kierowca. Obróz wyciągnęli. Kupę żarcia. Naprawdę jeszcze były letnie ziemniaki. Mięso. Różne haczapury, sery. No po prostu wszystko. Takie, takie typowe biesiadowanie. Mało tego. Dzieciaki wyciągnęły piwo. No i jedną butelkę ro roz rozlały na kilka sztuk i zaczęły pić piwo. Nauczycielki sobie wyciągnęły winko i też zaczęły sobie sączyć to wino. No, my przy okazji też doznaliśmy tych długich gruzińskich toastów, które przemawia się przynajmniej z minutę na temat tego, jak to fantastycznie jest i w ogóle, że fajnie, że się tutaj spotkaliśmy i możemy wysiadować. Mnie też ten zaszczyt kopnął i też musiałem znieść jakiś toast z okazji tego wspaniałego spotkania i przyjaźni gruzińsko-polskiej. Naprawdę bardzo przyjemne, przyjemne spotkanie z gościnnością gruzińską, a już myślałem, że się z nią nie zetkniemy, że to, co wszyscy mówią, to jest już mit, że to już zaczyna umierać w narodzie, ale okazuje się, że nie. Naprawdę impreza była przednia. No i po takim chyba godzinnym biesiodowaniu, jak już wszystko zjedliśmy, Wpakowaliśmy się z powrotem do autobusu, wywieźli nas z powrotem do miasta i oni sobie pojechali do Tbilisi, a my sobie poszliśmy do hotelu po plecaki. Ale w związku z tym, że było tak fantastycznie, to stwierdziliśmy, że zostaniemy na jeszcze jedną noc w tym hotelu, bo po prostu to miasto jest genialne. od co? No i tak też się stało. Mieliśmy jeden dzień zapasu na takie właśnie nieprzewidziane rzeczy, no i ta nieprzewidziana rzecz, to był nocleg drugi raz w tym samym hotelu w Szkecie, tym bardziej, że w dobrej cenie. I plan już był teraz taki, że rano czym prędzej uderzamy do Tbilisi, stamtąd zwiedzamy jeszcze jeden punkt programu i, i wieczorem jedziemy na lotnisko, gdzie już śpimy. No, wszystko poszło zgodnie z planem. Podobno tam, gdzie się wybieraliśmy następnego ranka, czyli do David Gareja. To najlepsze miejsce w ogóle na ca w całej Gruzji. Wielki kompleks klasztor klasztorny wykuty w skalę działający do dzisiaj. Są dobudowane budynki. Nie ma drogi asfaltowej. Od najbliższego miasta jedzie się z 15 czy 20 km. Nie ma tam żadnej, żadnego transportu publicznego. Trzeba wziąć taksówkę. No więc wysłupaliśmy te Kurczę, nie pamiętam, 50 albo 60 lari na ten cały biznes, tam żeby pojechać w jedną stronę i wrócić i znowu marszutką wracać. Tak więc, gdy dojechaliśmy do Tbilisi, wsiedliśmy w jedną marszutkę i ona nas zawiozła do jakiegoś tam miasta, z którego wszyscy ruszają taksówkami do wspomnianego Dawid Garedża, no, fantastycznego... Miejsca, które leży już w ogóle na granicy z Azerbejdżanem i tak naprawdę jak się wejdzie na szczyt, to już jest w Azerbejdżanie. Ale nie ma tam żadnych kontroli granicznych, ani takich rzeczy, bo to takie odlucie ogólnie rzecz biorąc. Wtedy jeszcze tego nie widzieliśmy, ale okazało się, że w marszutkę, którą siedliśmy, jest taki mały kartel między przewoźnikami. I owa marszutka zawiozła nas na postój taksówek, gdzie była tylko jedna taksówka, jak się okazało. Która, jak się też okazało, nie była do końca taksówką i po prostu byliśmy zmuszeni do tego, że była tylko jedna możliwa do wyboru i ciężko było wynegocjować jakąś logiczną cenę. Okazało się, że przepłaciliśmy 10 lari, niż ten standard, który obowiązywał z tego miejsca na dotarcie do David Garedża. Sprawa wyglądała tak. Marszrutka jest z Tbilisi do jakiegoś miasta, do miasta C, a my wysiadamy w mieście B. Teraz to o tym mówię, bo potem będzie kontynuacja. No i w mieście B czekała wspomniana taksówka, która była załatwiona przez telefon, o czym jeszcze nie wiedzieliśmy. Ta taksówka nas zabrała, zabrała nas do e, tego kompleksu kla klasztornego. No i teraz zaczynamy opowiadać o, kla o klasztorach. Wszystkie przewodniki się rozpisują, że jest taki fantastyczny, no po prostu cudowny, jest genialnie, ta cisza, cudawianki, no rewelka. Muszę powiedzieć, że widziałem lepsze rzeczy w Gruzji, niż e, wspomniany kompleks Dawid Gareja. No, po prostu w skale sobie mnisi wyryli trochę różnych swoich komnat, dobudowali jakiś kościół. No, jeżdżą ludzie i się tym wszyscy zachwycają, a dla mnie żadna rewelacja. Po prostu zwykłe, zwykłe kolejne miejsce poniekąd święte, do którego jeżdżą tłumy turystów. No, a taksówką się chyba jedzie z godzinę, po totalnych bezdrożach. Mija się jeszcze poligon wojskowy. Dojeżdża się na miejsce. Taksówka szczeka dwie godziny. No i w tym czasie można zwiedzić cały kompleks, a dodatkowo można jeszcze zwiedzić jakby z drugiej strony góry właśnie takie pustelnie, takie cele tych różnych zakonników, którzy sobie tam kiedyś mieszkali przed wiekami. Bajer polega na tym, że grań tego szczytu jest granicą no i za granią są te wszystkie komnaty różne, do których można zajrzeć i one są w Azerbejdżanie, ale nie ma problemu, można przechodzić, strażnicy myślę, że patrzą troszeczkę dalej, czy ktoś biegnie po tych łąkach, które tam są całe piękne, zielone, z błękitnym niebem czy też nie no my się na to, tak wybraliśmy przy okazji zwiedzania tego spotkaliśmy trzech Izraelczyków, w sumie to dwóch i dziewczynę, którzy zaprosili nas na śniadanie z pomidorkiem, cebulą, ogóreczkiem i, i pysznym chlebkiem. Skorzystaliśmy z okazji, my tam jakimiś smakołykami się podzieliliśmy. W związku z tym, że był to nasz ostatni dzień w Gruzji, a mieliśmy troszeczkę jeszcze zapasów różnych z Polski, a oni w sumie jechali do Chin, a dopiero tyle co wyjechali z Izraela i dopiero byli w Gruzji. To stwierdziliśmy, że na parkingu zostawimy im całą naszą wałówkę, która jest już niepotrzebna i będą sobie mogli zużyć różnych gorących, gorących kubków. Każdy wie jak to się obsługuje, więc nie trzeba rozumieć co się dokładnie rzecz biorąc je. Po zwiedzeniu tego klasztoru szału nie było. Fajniejsze były widoki niż cały ten klasztor i cały ten kompleks. Wbyliśmy się z powrotem w taksówkę. No i jedziemy. Koleś miał poważne problemy z rosyjskim, tym bardziej z angielskim, więc nie udało się nam za bardzo dogadać, o co mu chodzi, no i okazało się, że kartel taksówkarsko-marszutkarski polegał na tym, że marszutka, którą jechaliśmy, na obecną chwilę, jak my tam wróciliśmy do miejscowości B, znajdowała się w miejscowości C. No i do tej całej kwoty, którą tak długo negocjowaliśmy z tym chłopem, chyba też 60 lari za tą taksówkę, koleś chciał jeszcze, żebyśmy mu dopłacili dychę za to, że on nas zawiezie do miejscowości C, kiedy my chcieliśmy jechać do miejscowości A. No i mówię, jak nie jedziemy za tyle, to ja nie chcę jechać do miejscowości C, bo mam to w dupie, z miejscowości B też dojadę do miejscowości A, czyli do Tbilisi. No i koleś tak długo się pocił, pocił, pocił, że w końcu stwierdził, że A! Zawiezie nas za darmo. No i wtedy dopiero odkryłem cały kartel. Cały kartel polegał na tym, że ta sama marszutka, która nas przywiozła, już dążyła wrócić dwa razy do Tbilisi i do miejscowości C, tam właśnie y, czeka na nas, bo to był jakiś jego kuzyn. No oczywiście jeszcze był mały zgrzyt przy płaceniu, bo koleś by nie miał y, wydać, y, no więc y, musiałem zacząć y, troszeczkę wyzywać w ojczystym języku, no i koleś czym prędzej okazało się, że ma resztę, tak więc nie dość, że nas przewiózł za darmo, to jeszcze chciał więcej kasy za ten odcinek zabrać. Ogólnie to był taki jeden, jedyny zgrzydek jaki nam się zdarzył w Gruzji, jeśli chodzi o jakieś takie, no, jakby nie patrzeć na ciąganie, no taki mały kartel nas spotkał gruziński. No i udało nam się dojechać tą marszutką z tym kuzynem, bratem czy cholerawieskim. Do Tbilisi, stamtąd już wiedzieliśmy wszystko jak, co i gdzie, więc coś tam jeszcze zjedliśmy tylko na dworcu, pewnie kebabi, na pewno, bo to było pyszne. Ja dodatkowo jeszcze kupiłem różne dziwne rzeczy na targu, a że targów tam jest pełno różnych, na każdym dworcu jest jakiś rynek, także można sobie kupić wszystko. Kupiłem, ciężko w to uwierzyć, ale jedną z rzeczy, którą przywieźliśmy z Gruzji, to były ziemniaki ziemniaki były wielkości korali no były mniej więcej takie jak paznokieć od kciuka trochę większe może takie kuleczki no i zaku zakupiłem kilogram i przywieźliśmy je do Polski i zjedliśmy na obiad po prostu tak nam bardzo smakowały na tym pikniku z dziećmi, że postanowiliśmy że coś takiego sobie zrobimy też w Polsce po prostu pycha no i generalnie Nasz pobyt dobiegał końcowi. Wiedzieliśmy, że ostatni autobus o 5 jedzie na lotnisko, więc z tym autobusem musieliśmy się udać na lotnisko, autobusem miejskim. No i resztę wieczoru spędziliśmy na, na lotnisku. Dobrze, że na lotnisku był darmowy internet, więc tak bardzo się nie nudziliśmy, zawsze można było coś zrobić. Ceny oczywiście już były lotniskowe. Musieliśmy spać na lotnisku z tej, z tej przyczyny, że tak jak wtedy wylądowaliśmy o drugiej chyba w nocy w czasu gruzińskiego, tak teraz ten samolot, jak wylądował o drugiej, to o czwartej startował. I więc musieliśmy się w się niego wbić, także widzieliśmy Polaków, którzy właśnie wysiedli po to, żeby zacząć zwiedzać Gruzję, tak my samtąd odlatywaliśmy z powrotem samolotem lotu. No więc wsiedliśmy do samolotu, znaczy poszliśmy spać najpierw. Hałas nas obudził jakoś koło pierwszej, zebraliśmy się po to, żeby wejść do samolotu. Można było poczytać polską prasę, świeżutką z wczoraj. Dodatkowo było pyszne śniadanie. Nie, śniadanie nie było pyszne. Bo w sumie była jakaś bułka, która próbowała udawać, że jest świeża. No i do tego trochę herby koli trzeba było popić. No i jakoś dało się przeżyć. Potem już... Pamiętam tylko, że nad Morzem Czarnym już usnąłem. A potem pan powiedział, że jesteśmy, pan pilot powiedział, że lecimy nad Kijowem, nad Lwowem. No i za chwilę lądowaliśmy. Od co? I tak właśnie dobiegł końca y, nasz wyjazd na Ziemię Gruzińską i Armeńską. Tym samym skończyłem cykl gruziński. Niektórzy mówili, że już przynudzam, tak więc y, skończyłem. Cieszę się, że udało mi się to dość sprawnie jeszcze w zmiarę z głową poopowiadać do usłyszenia w następnym odcinku w nowej serii